Rozdział 9. Wtedy piąty anioł zatrąbił i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię i dany jest jej klucz stu dni przepaści, Otworzyła wtedy studnię przepaści I wstąpił dym ze studni Jak dym z pieca wielkiego I zaćmione zostało słońce I powietrze od dymu studni I wyszła z dymu studni szarańcza na ziemię A dana jest jej moc Jaką mają moc niedźwiadkowie ziemscy A zakazano jej jest Żeby nie szkodziła traw ziemi, ani żadnej rzeczy zielonej, ani żadnemu drzewu, ale tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach swoich, a dano jej, aby ich nie zabijała, ale aby byli męczeni przez pięć miesięcy i tak, że męczenie ich było jak męczenie niedźwiadkowe, gdy człowieka obrazi. A tak, onych dni ludzie śmierci będą szukać, ale nie znajdą jej i będą żądać umrzeć, ale uciecze śmierć od nich. A kształty szarańczy były podobne koniom gotowym ku bitwie, a na głowach, jej były korony podobne złotu i oblicza jej jako oblicza człowiecze i miała włosy podobne włosom niewieści a zęby jej były jako lwie miała też pancerze jako pancerze żelazne a głos skrzydeł jej podobny tętnowi wozów gdy wiele koni zbiega się ku bitwie a miała ogony podobne niedźwiadkom i były żądła w ogonach jej a moc jej była szkodzić ludziom przez pięć miesięcy przy tym ma nad sobą króla postanowionego anioła przepaści któremu imię po żydowsku Abbadon, a po grecku Apolion. Biada, jedna przeszła, a oto idą jeszcze dwie biedy po tym. Tedy szósty anioł zatrąbił I słyszałem głos jeden z czterech rogów ołtarza złotego, który jest przed oczyma bożymi, mówiący szóstemu aniołowi, który miał trąbę, rozwiąż tych czterech aniołów uwiązanych u wielkiej rzeki Eufrat. Rozwiązani będą wtedy ci czterej aniołowie, przygotowani na godzinę, na dzień, I na miesiąc, i na rok, aby pomordowali trzecią część ludzi. I była liczba wojska jezdnego dwieściekroć tysiąc tysięcy, albowiem słyszałem liczbę ich. Także widziałem konie w widzeniu i tych, którzy na nich siedzieli. Mający pancerze ogniste, ich jacyntowe i siarczane, a były głowy koni podobne łubom lwim, a z gęby ich wychodził ogień i dym i siarka. Od tych trzech zamordowana jest trzecia część ludzi to jest od ognia i od dymu. I od siarki, które wychodziły z gęby ich. Albowiem ich moc jest w gębie ich i w ogonach ich, bo ich ogony wężą są podobne, mając głowy, którymi szkodzą. A inni ludzie, którzy nie byli pobici tymi plagami, nie upamiętali się od uczynków rąk swoich, aby się nie kłaniali diabłom i bałwanom złotym i srebrnym i miedzianym i kamiennym i drewnianym, którzy ani widzieć nie mogą, ani słyszeć, ani chodzić, ani się upamiętali z mężobójstw swoich, ani od trucizn swoich, ani od nieczystości swoich, ani od złodziejstw swoich.